Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności 1. Anna Kowalczyk i Andrzej Kocjan. Rządzący krytykują prezydenta za zaprzysiężenie tylko dwojga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef prezydenckiej kancelarii wyjaśnia powody tej decyzji. Trump, mówi o na to, papierowe tygrysy straszy, że USA mogą opuścić sojusz w aktualnościach. Reakcje polskich polityków na te słowa: Ostrzegamy przed przymrozkami. są alerty dla 11 województw. Sędziowie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek nie angażowali się w działania o charakterze politycznym po żadnej ze stron, ocenia szef kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki był dopytywany przez dziennikarzy, dlaczego Karol Nawrocki odebrał ślubowania tylko od tych dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm. Więcej o powodach decyzji prezydenta nasza reporterka Sylwia Białek. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyliczał powody, dlaczego akurat dwoje sędziów otrzymało zaproszenie od prezydenta. Po pierwsze, jak mówił minister, od momentu, gdy Karol Nawrocki jest gospodarzem pałacu prezydenckiego w trybunale konstytucyjnym pojawiły się dokładnie dwa wakaty. Po drugie, obecnie w trybunale zasiada dziewięciu sędziów, a do pełnego składu orzekającego brakuje dwóch osób. Więc jeżeli dzisiaj mamy dziewięciu sędziów, to. Dwóch sędziów, którzy dzisiaj powinni dołączyć do sędziów Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania, dopełnia ten wymóg ustawowy. Minister mówił też, że prezydent przestrzega przed scenariuszami, o których mówi koalicja rządząca przed zastosowaniem planu B, czyli złożeniem ślubowania przez sędziów w innych okolicznościach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Urszula Pasławska z PSL-u ocenia, że przyjęcie ślubowania tylko od dwojga sędziów nie kończy kryzysu w wymiarze sprawiedliwości, a prezydent zaprzeczył dziś temu, co mówił wcześniej.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 Wiceprezes Spisu, były premier Mateusz Morawiecki, mówi, że Polska powinna przede wszystkim liczyć na swój potencjał wojskowy i przemysł uzbrojeniowy. NATO, tak, to jest ważny sojusz, ale jeżeli ktoś z Państwa jeszcze wierzy w to, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego działa naprawdę i będzie działał jak zasada muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to wolałbym wyprowadzić Państwa z tej strefy komfortu. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph Donald Trump skrytykował państwa NATO za odmowę udziału w operacji mającej na celu odblokowanie cieśniny Ormus. Koniec kopalni wujek w Katowicach. Zakład zakończył wydobycie. Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, mówi, że likwidacja otwiera nowe możliwości. Zaplanowana jest rewitalizacja terenu.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 obowiązują w 11 województwach północnej, zachodniej i centralnej Polski. W najbliższej nocy temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 7 stopni. Nie są też ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Będą mocno ograniczać widzialność na Pomorzu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i Zachodnio-Pomorskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.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 Na przeważającym obszarze Polski pogodnie, najwięcej chmur w południowo-wschodniej części kraju i tam popada. Temperatura od zera w okolicach Leska, plus 7, plus 8 w północno-zachodniej Polsce do ponad 13 na Podlasiu. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.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 Smog w Kielcach, umiarkowana jakość powietrza w Gdańsku, a na pozostałym obszarze kraju dobra albo bardzo dobra. 52% prądów sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. Jedynka. Polskie Radio.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 Komplement diety Valerine Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen. Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odpężenie. Wyciąg z nie wspierał wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. W Carrefourze na Wielkanoc. Świeżo i smakowicie. Polskie ogórki krótkie 70% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed obniżką 16,99. Reklama. Autopromocja.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 Wiosną, zimą, życiem yes to assess our features Thank you. Gdybyś dołączył do Błażeja Króla i do Igora Nikiforowa, to y, Nikifora, to moglibyście stworzyć niezłe trio. Ja chyba bym tam strykał palcami, byś wiesz. serca To jest tak, że czasami muzyki można słuchać, ale już tworzyć ją i śpiewać to nie za bardzo. A wiesz, że ta piosenka, którą przed momentem usłyszeliśmy, ma też, ma też coś wspólnego z e, naszą zbiorową, dzisiejszą artystką? Ale oczywiście, A to nie przypadek u tak? Nie przypadek. No dobrze, dobrze. Tu i program Pierwszy Polskiego Radia. Mamy 12 minut po godzinie 15.00 i to to druga godzina audycji folder ulubione Chciałam państwu powiedzieć co robimy między piosenkami znaczy między piosenkami mówimy do państwa ale co robimy w trakcie piosenek no i tak pomyślałam sobie że Znijmy Przedstawię opowieści. Państwu te zapiski Marcina. Co tam masz zapisane? Sernik, a będziesz kupował, <grym> czy raczej robił? Dla mamy, z kupić, kupić. Nie, mama cię dzwoniła, żebym nie przywoził słodkości, by tak się umówiliśmy. Ale zrobisz coś do jedzenia? Nie, bo ja... I Hajka ugotujesz, to będzie... Dobra, ty się no śmiejesz, a ostatnio y, mieliśmy rozmowę o wypiekach śródziemnomorskich i przedwczoraj, proszę państwa, upiekłem, to się nie nazywało cebularze, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale upiekłem e, takie bułeczki z cebulą i z orzeszkami piniowymi. Muszę państwu powiedzieć, że... że nie w... jadłaś ich, tak? Nie, że wyglądały pięknie. To prawda, problem polegał na tym, że <laughs> <laughs> zawsze musi być jakieś ale. Mój, ten problem polegał na tym, że następnego dnia można było nimi... Zabić. Były tak twarde. W związku z tym nie przyniosłem, nie obkroiłem brzegi, zjadłem środek, następne. Zawilgotniłeś i wyłożyłeś do piekarnika? Właśnie nie dało, nie, nie dało rady, ale jeżeli państwo, a wiem, że słuchaczki i słuchacze jedynki wypiekają, mają pomysł, co zrobić, żeby ciasto następnego dnia było, nadawało się do jedzenia, czy może zadałem za dużo mąki czy coś, proszę wpisać to na Facebooku, będę wdzięczny. A teraz Harry Styles, chwilę później wraz z Ulą Kaczyńską przedstawimy Państwu naszą kolejną, kolejną wielką artystkę zbioru, na który również Państwa dzisiaj zaprosimy. A to wszystko mówił Marcin Wojciechowski. I Ula Kaczyńska. Jesteśmy razem. w Ten starszy. Aha. Bo ten najnowszy też się często u nas pojawia, ale... czekamy aż... Ja lubię. Nie, jest ja słuchałem momentami męczy, momentami dobry, ale akurat single dobre. No dobrze, a teraz y, to jest nadszedł, nadszedł ten moment, w którym chcielibyśmy państwu przedstawić naszą kolejną artystkę. Może o co chodzi? Będzie specjalna audycja, specjalna audycja, w której pięć bardzo wyjątkowych artystek, kobiet tworzących w latach 90. odnoszących wtedy swoje powiedzmy wielkie sukcesy również, przyjadą do nas, do studia imienia Władysława Szpilmana i tam odbędzie się specjalna audycja, długa rozmowa, mamy nadzieję wielowątkowa i ciekawa, rozmowa wokół lat 90. ale nie tylko, bo to będzie taki główny motyw naszego spotkania z okazji stulecia jedynki. W trakcie tego wieczoru jak nazywamy z Marcinem to przedsięwzięcie słowno-muzycznego, tak. głos oddamy artystkom. Natomiast ich największe przeboje oddamy w ręce pewnego wyjątkowego muzyka, który postanowił stworzyć nowe aranże, nowe wariacje na temat największych polskich przebojów lat 90. Artystki będą opowiadać. Nasza gwiazda, jedyny mężczyzna oprócz Marcina w tym gronie będzie grać, a państwo mam nadzieję dostaną niesamowite historie do wspominania, do przeżywania, do ronienia łez, także ze śmiechu. Nagranie tej audycji odbędzie się 8 kwietnia, czyli w następną środę o godzinie 17.45 w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie, czyli w studiu w budynku Polskiego Radia. To również doskonała okazja, by przyjść do nas, poczuć tę prawdziwą magię radia, choć w wyjątkowym studiu w wyjątkowych okoliczności bo w końcu stulecie jedynki zdarza się tylko raz. Proszę być z nami teraz, a mówię o tym nieprzypadkowo, bo mamy wyjątkowe, bardzo wyjątkowe, podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Żeby je od nas otrzymać, wystarczy wysłać maila na adres folder małpa Dobrze. Holder, Proszę tam dołączyć numer telefonu, to znacznie przyspieszy nasz kontakt, po prostu imię, nazwisko, numer telefonu. No i do zobaczenia w następną środę, a teraz najważniejsze. W gronie artystek, które będą wspominać razem z nami lata 90., są już Renata Przemyk i Kasia Stankiewicz. I Kasia Stankiewicz. Dołącza do tego grona ona. Zakręcona. z Państwa był wtedy na wakacjach i nie słyszał tej piosenki? Ja pamiętam nawet te wakacje dokładnie, mogę powiedzieć, gdzie były, gdzie się odbyły. Rewal, Rewal o, nad morzem niedaleko Mielna, pana. z którego Reni pochodzi dzielna z Mielna, czyli wątki pierwszej płyty zakręcona, a te byłaś serca biciem, o którym wcześniej mówiliśmy, to e, tak naprawdę pierwszy chyba tak głośny cover tej piosenki. Mm. Później ją różni artyści nagrywali Kuba, Badach i bardzo wielu innych. Natomiast Reni y, Byłeś sercawiciem, nagrała już w 98 roku po raz kolejny po Andrzeju Zausze. Reni dołącza do grona artystek, które... 8 kwietnia opowiedzą państwu i nam także o tym, co działo się na scenie muzycznej w latach 90., jak to wszystko wyglądało od kulis, ile ważyły złote płyty i kto przygotował im garderobę na fantastyczne występy. Porozmawiamy także o fanklubach i o tym, jak zmieniła się trochę muzyka m, wtedy i dziś. Ale także porozmawiamy o tym, skąd dziewczyny wzięły się na scenie. Czy państwo pamiętają, kim z zawodu, z kim z wykształcenia jest Reniusis? Dyrygentką. Bardzo żartobliwe mam yy, wspomnienie. Ostatni raz, kiedy użyłam batuty, niechcący wsadziłam sobie ją nosa, do nosa i zakrwawiłam całą koszulę. Słuchaj, bardzo chętnie bym kiedyś do niej wróciła. Były już takie zakusy. Maciej Nowak mnie namawiał właśnie, żebyśmy stworzyli chór teatrze. Yy, I naprawdę o tym bardzo poważnie myślałam. Yy, ale pojawiły się jakieś inne, jeszcze kolejne propozycje i to musi trochę pożekać, ale ja sobie te batutę zamieniłam sety DJ-skiej. Ja tam dyryguję Dryguję tłumem na parkiecie. Renius jest kolejna gwiazda naszego gwiazdu zbioru odkryta. Jeśli chcą Państwo być z nami w trakcie tego wieczoru, w trakcie tej wyjątkowej audycji, to proszę pisać maile: foldermałpapolskiej polskieradio.pl. A ja się bardzo cieszę, że udało nam się zgromadzić jeszcze nie wszystko. Oczywiście poznają Państwo jeszcze dwie artystki, ale my już wiemy. No to i tego artystę. Tego artystę, ale udało nam się połączyć różne światy muzyczne, że te panie są z różnych dziedzin muzyki. Ja łączy jest sukces, który osiągnęły w latach 90. To teraz Reniusis, piosenka sprzed 10 lat, y, Zombie Świat, Płyta Bank, kontynuacja. Produkcja Kuba Karaś. Państwo razem stworzyli najnowszą piosenkę Reniusis również. Posłuchajmy. To Reniusis, najnowsza, no prawie najnowsza zombie świat, nowsze jest Stila. Jest 15.30, czas na skrót aktualności. Skrót aktualności przedstawi Ania Kowalczyk. Donald Trump ogłasza, że Iran poprosił o zawieszenie broni. Amerykański prezydent zapowiada, że rozważy to, gdy Cieśnina Ormus będzie otwarta i wolna. Minister energii ustalił nowe ceny, maksymalne paliw na jutro. Za benzynę 95 kierowcy zapłacą 6 zł i 23 grosze. Za olej napędowy 7 zł i 65 grosze. Historyczny moment w Katowicach. Kopalnia Wujek zakończyła wydobycie jej sztandar. Symbolicznie przekazano do zakładu kopalni w likwidacji. Jej szczególne znaczenie wujka dla całej Polski podkreśla szef Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa. Kopalnia Wujek jest najważniejszym zakładem pracy, który opowiadał o wolności, i który o tą wolność walczył. Podczas stanu wojennego w czasie pacyfikacji kopalni zginęło dziewięciu górników. Peter Madziar powiększa przewagę nad Wiktorem Orbanem. Różnica poparcia między ugrupowaniami premiera Węgier i lidera opozycji w badaniach Research Center wzrosła do najwyższego poziomu opozycji TISA. Ma już w kraju niemal milion wyborców więcej niż Fidesz. Na opozycję chce głosować 56% Węgrów. Partia Orbana ma 37% poparcie. Kamil Majchrzak nie powtórzy w Marrakeszu w wyniku sprzed roku. W drugiej rundzie turnieju ATP polski tenisista przegrał z Argentyńczykiem Marko Trungelinim 6-7-3-6. W ubiegłym roku w Marrakeszu Majchrzak dotarł do półfinału. O 16 zapraszam na pełne wydanie Aktualności. Robił Williams, szarpał mu nieco mocniej. Znaczy, gitarą i sercami również swoich fanek. To ja bardzo lubię tę piosenkę, ponieważ oddaję, myślę, że dobrze oddaje charakter naszej pracy. Też jesteśmy, by państwa zabawić. To prawda. Tu program pierwszy Polskiego Radia, 23 minuty i będzie 16, a z nami Marta Zinkiewicz. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie Pierwszym Polskiego no, radio, tak. Y... Będziemy wąchać. Wąchać. Ma, marzy mi się takie urządzenie, które można by przesyłać zapachy. Nie? Mamo, co gotujesz na święta? O, zobacz rybkę tutaj na przykład. Poczuj, nie zobacz, i, tylko poczuj. tylko właśnie, taki poczuj, właśnie... i poczuj, taki wciskasz guzik i taka para się snuje w swoim urządzeniu. Z głośnika. Można byłoby też żarty robić. Perfumy sobie przesyłać. Zobacz, jakie piękne perfumy sobie kupiłam i tam po, Podsyłamy jakieś inne zapachy. I ja już tak... wiemy, że nie zapraszamy tej osoby do domu. Ja wiem, co wysyłabym wszystkim właścicielom którzy nie sprzątają po swoich psach. Jest dużo pomysłów. No, Może zbiera, rozwiązań jest takiego, takiego urządzenia na razie nie ma, ale w Holandii nie urządzenie... Ale nawet cofnięcie się po to, żeby szukać tych zapachów, które są aktualne dziś, ale też takie, które ukształtowały dane miejsce. O co chodzi? Otóż w holenderskiej prowincji Fryzja rozpoczęto projekt udokumentowania lokalnego dziedzictwa zapachowego. Czym takie dziedzictwo jest? To są właśnie te wszystkie zapachy i te pozytywne, ale też i te negatywne, które wiążą się z konkretnym miejscem. Wsią, dużym miastem, ale też całym regionem i teraz coraz częściej ludzie dbają o to, żeby w jakiś sposób te zapachy opisywać. Są organizowane różnego rodzaju inicjatywy. Spacery zapachowe, sesje węchowe. Można się spotkać i rozpoznawać bardzo konkretne zapachy, ale też m, może powstać coś takiego jak biblioteka zapachów. Jeśli chodzi o holenderską prowincję Fryzja, to tam konkretnie zapachy i dźwięki wsi, bo Fryzja jest właśnie taką prowincją wiejską, mają zostać wpisane do agendy dziedzictwa. No i właśnie... Jak wspomniałam wcześniej, te zapachy to nie są tylko kwitnące jabłonie, kwiaty. One mają pełny wachlarz tego, jak możemy Marcin, takie miejsce coś dla ciebie. odczuwać. Mhm. Ale y, szukanie takich zapachów charakterystycznych dla danego miejsca nie dotyczy tylko terenów wiejskich. Tak zwane mapowanie zapachowe jest coraz bardziej popularne na świecie. Powstał na przykład projekt Smelly Maps, podczas którego wolontariusze wraz z badaczami mapowali zapachowo duże metropolie, takie jak Londyn, Barcelona, Amsterdam czy Nowy Jork, które polegały na identyfikowaniu i kategoryzowaniu zapachów odczuwanych przez ludzi w miastach. Znowu, zarówno tych przyjemnych, jak i tych zdecydowanie nieprzyjemnych. Dzięki temu powstały mapy zapachowe tych konkretnych miast. Jednym z głównych narzędzi, a także najbardziej naturalnych, których używa się do tak zwanego mapowania zapachowego, są właśnie spacery zapachowe. Na gruncie polskim spacery zapachowe także pojawiają się coraz częściej. W pierwszej chwili pomyślałam na przykład o spacerze zapachowym, który organizowała kompozytorka zapachów Katarzyna Korytowska, która mapowała wraz z uczestnikami swojego spaceru pejzaż w Sokołowsku podczas festiwalu Konteksty. Takie spacery odbywają się również we Wrocławiu, a i w Warszawie, w innych miejscach w Polsce też warto szukać. Na razie to się zaczyna tak powoli, powoli pojawiać i u nas. Ogród botaniczny w Warszawie to jest miejsce, gdzie, do którego można wybrać się na taki spacer. Myślę, że ogrody w wielu miejscach w Polsce, zwłaszcza wiosną, mogą też stać się bardzo przyjemnym doznaniowo miejscem. Gdybym miała wymyślić dla Warszawy zapach, no powiem wam, że mam ten problem, że rano jak się otwiera okno, to, to powietrze... Z paliną? No... Powietrze z paliną oddycha. Mm -hmm. Ale są też takie osoby, które skupiają się na tym i właśnie jedną z nich jest Julia Barbasiewicz, która mówiła o Bibliotece Zapachów, o tych spacerach zapachowych. Julia jest historyczką sztuki, kuratorką i od kilku lat angażuje się właśnie w takie projekty związane z niematerialnym dziedzictwem kultury, jakim jest zapach. Takich inicjatyw pojawia się naprawdę coraz więcej i jedną z ciekawszych zdecydowanie jest Biblioteka Zapachów, która działa trochę tak jak biblioteka z książkami. Mamy posegregowane, możemy sobie otworzyć odpowiednie fiolki, powąchać, zobaczyć. Można w ten sposób poznawać świat właśnie poprzez ten zmysł zapachu. Ale wiecie o czym myślę? Mm. O tym, że sztuczna inteligencja nie wygeneruje nam zapachu. Jeszcze. Jeszcze, ale... Nie, no chyba będzie trudno. No. Syntetyczny jakiś, nie? No bo I takie... to nas może uratować. A myślę, że ty się za bardzo uda tego boisz, tego, tej sztucznej inteligencji. Człowiek ja się niczego wygra. nie boję. A zapomniałem, przepraszam. Właśnie. Marta, dzięki, że była <głos> dzisiaj razem. <głos> Dziękuję bardzo. Zostanę tu z Tobą, Drajskul i Wojciech Baranowski. W końcu państwu. Co? No, że nie oszukaliśmy państwu dzisiaj? Nie, nie, nie. Że planujemy z Marcinem nagrać piosenkę. No, śmiałaś nie mówić tego dzisiaj, bo ludzie pomyślą, że to żart, prymiał prylisowy. A, a po dzisiaj jest pierwszy dzień kwietnia, tak? Tak. tak Aha! Tak, tak, tak, tak. No. no dobra, no to nie. Będzie premiera, jeszcze przed wakacjami będą państwo zaskoczeni. Hymn letniska przygotowujemy. Więc stwierdziliśmy, że dosyć już tego zaprowadania. Trzeba lata po prostu. Trzeba coś stworzyć własnego, w końcu postawić ten rynek na nogi. Mamy świetnego <grych> producenta, całkiem niezłego tekściarza. Trochę się denerwujemy, ale dobra, no. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czekamy na premierę. Damy znać nieco wcześniej państwu. Jeszcze nikt nie słyszał w, w naszym radiu, wśród naszych kolegów, tylko nasza wydawczyni Monika Gural powiedziała, że to jest świetne. Że będzie hit. I tak. Że będzie hit. I że. No, to. Michał Słonkowski z zaciekawieniem przygląda tak, się naszemu no, monologu. Z rozdziawioną buzią nawet. No i radio zaskakuje. A czym ty dzisiaj zaskoczysz? O czym poinformujesz słuchaczy po 16 w ekspresie? Sprawdzimy, jak e, działa obniżanie cen paliw. Czy rzeczywiście wszystkie stacje się do tego stosują? Czy też e, nie ma takich przypadków, że ktoś próbuje wykorzystać e, niewiedzę kierowców i te ceny trochę zawyżyć? Bo no kontrolę ruszyły. Nie, po prostu. Kontrole ruszyły, sprawdzimy co te kontrole e, pokazały, e, ale będziemy też się zastanawiali nad prima-prolisowymi żartami, czy my je lubimy robić, czy je robimy, czy raczej nas irytuje takie, jak to młodzież mówi, wkręcanie e, nas prank tego dnia. Prankowanie. Prankowanie, tak. E, też tak mówią, mam dwóch synów, oni rzeczywiście raczej tak powiedzą, że prankują. Ciekawe jakimi pranki zostawili w domu. Jak <grym> z pracy. Na wszelki wypadek wracam bardzo późno dzisiaj, więc mogą spać mogą spać już, ale no, będziemy się chcieli dowiedzieć, czy państwo takie żarty lubią, czy, czy może państwo już jakiś żart zrobili, może państwu zrobiono, a może państwo macie receptę na taki dobry żarty. Bo Żart, kiedyś pamiętam taką archiwalną audycję tutaj yy, jedynkową, przesłuchałem z lat 60-tych, przygotowując materiał o Kazimierzu Rudzkim, wybitnym aktorze przy okazji yy, której z rocznic jego śmierci. I on właśnie w jednej z tych audycji tłumaczył, jak yy, trzeba zrobić dobry kawał. Ważne jest, żeby ten kawał nie upokorzył tej drugiej osoby, nie sprawił no, to... jej przykrości, nie sprawił jej bólu i po prostu... Yy, Musi to być taki kawał, który i tą osobę, której się robi bez wątpienia to rozbawi. To jest zasada dobrego kawału. i myślę, że to jest taka w ogóle dobra, życiowa zasada. Zapraszamy na Ekspres Jedynki po godzinie 16. Michał Strzałkowski był razem z nami, a my kłaniamy się nisko. Dziś w składzie Marcin Wojciechowski, Monika Góral i Karol Smyk. Do usłyszenia. Dzięki. Tank fly boss walk jam nitty gritty You're listening to the boy from the big bad city This is jam hot, jam -hot. Jam -hot. This is jam hot, jam -hot. Jam -hot. Jam -hot. Jam -hot. There he Did he?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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na początek autostradowa dwójka i odcinek między węzłami Wiskitki i Skierniewice w pobliżu miejscowości Piaski. Zderzyło się siedem samochodów osobowych. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale wiemy, że jezdnia w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana na 399 km To świeża sprawa i tutaj służby szacują, że do 18.30 potrwa sprzątanie i udrażnianie przejazdu. Tutaj teraz trzeba zjeżdżać na węźle Wiskitki i po prostu zjeżdżać z autostrady, bo Usuwanie skutków tego zdarzenia zajmie na pewno kilka godzin. a jedynka, Odcinek Tuszyn-Piotrków Trybunalski. Przy węźle Tuszyn zderzyły się trzy samochody osobowe, bus i samochód ciężarowy. Tutaj także nie mamy informacji o rannych osobach. Na 334 km jest zwężenie w kierunku Gdańska. Zablokowany jest prawy pas, a także częściowo pas zjazdowy na węźle Tuszyn. Droga Krajowa nr 24 w Wielkopolsce. Cały czas całkowicie zablokowana. Na odcinku Pniewe w pobliżu Pniew zderzyły się dwa samochody dostawcze przypomnijmy, niestety jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana, a objazd prowadzi przez centrum Pniew i tutaj do 17.30 droga może być zamknięta w tym miejscu. Niestety do tego wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 24 i 92 i tutaj rzeczywiście jest spore korek. Na Mazowszu niewielkie już tylko utrudnienia na 61C na trasie Różan-Ostrołęka w pobliżu miejscowości Sieluń. Tutaj przypomnijmy, zapaliło się koło w samochodzie ciężarowym Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 99 km. Na A4 odblokowano przejazd między węzłami Krzywa i Jadwisin w pobliżu Krzywej. Tutaj ze względu na awarię samochodu osobowego było zwężenie w kierunku Wrocławia, ale 62 kilometr jest już otwarty.